Serdecznie witamy podcast numer 76. Ale zanim zaczniemy podcast, wstęp wstęp, wstęp czyli pani będzie mówić po niemiecku, a ja będę tłumaczył na polski. Guten Abend. Cześć, Wieruchna. Ja Herzlich No, witamy w podcaście. Będzie dzisiaj sportowy. Załóżcie se słuchawki. Sie Zróbcie sobie kawę albo herbatę. No i w ogóle usiądźcie sobie wygodnie, bo będzie bardzo fajny i taki zakręcony podcast. Willkommen im Leben. No cześć, cześć jeszcze raz. No cześć, no. No, no, witamy w podcaście numer 76. Jedziemy.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 Powiem wprost Podcast będzie się nazywał e, Najgubszy sport na świecie Albo najbardziej nudny sport na świecie Oglądamy teraz e, US Masters w Golfie Z Augusty w stanie Georgia W Stanach W zeszłym roku Był turniej Co e, to za turniej? E, zapomniałem, ale przypomnę sobie no Europa kontra, kontra Ameryka to jest taki turniej, co się co dwa lata odbywa i w zeszłym roku był w Irlandii co bardzo wzmożyło zainteresowanie moje na przykład golfem ale ale ale tak się właśnie stawiam, że zrobiłem sobie ostatnio taki w głowie ranking najgłupszych sportów i najnudniejszych sportów na świecie. Zatem serdecznie zapraszam na podcast trochę inny niż zwykle. i wiemy do tego wyjdzie. W każdym razie taki będzie podcast, ale może Tiger Woods, którego właśnie widzimy na ekranach telewizora, którego w zeszłym roku widzieliśmy także w Irlandii. Może nam wyjaśni, dlaczego golf jest tak popularny. Zatem zapraszamy na podcast dzisiaj sportowy. Jesteśmy w ogóle bardzo sportowo dzisiaj usportowieni, gdy też jesteśmy po długich i wyczerpujących biegach i spacerach, więc to tyle. Zapraszam wszystkich słuchaczy na podcast. Sportowy.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 Obawialiśmy się, tutaj Kajetan mówił, że zaczęło wiać w Plesy, czyli od przodu, bowiem przecież oni płyną tyłem. Słyszymy także okrzyki polskich kibiców. Tak, była duża grupa polskich kibiców, no ale znacznie więcej Chińczyków. Chińczyków w ogóle na świecie jest najwięcej. Nie widać mai Włoszczowskiej. Maja, Maja, gdzie jesteś? Powinna wyjechać z lasu. W środku tej kanapki znalazł się Dylan Ross. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu... To gdzie? Czy teraz wyjedzie z lasu, gdzie jest Maja Włoszczowska? Podniosła swoje olbrzymie ramiona niczym skrzydła jakiegoś holenderskiego wiatraka. Jest Polka na ekranach, to znaczy na moim ekranie, na państwa nie. Australijka ucieka, jak drapieżna barakuda gdzieś tam wokół Rafy Koralowej. Rozciągnęły się teraz już bardzo, bardzo długim łukiem i odległościowo chyba cała trasa jest mniej więcej rozparcelowana równo przez takie fragmenty terenu zajmowane przez samotnie walczące kolarki cyklistki zawodniczki zatem w Stanach od, od, odbywa się właśnie turniej, turniej Masters jak co rok nie pamiętam czy rok temu był turniej skoro w zeszłym roku grali w zeszłym roku grali um, turniej właśnie w Europie za 2 lata, nie za rok, to będzie za rok. Za rok będą grali ten turniej gdzieś w Stanach. Zobaczymy gdzie. I cóż, oglądamy się na ekranach telewizora naszego y, ten golfowy sport. I mam wrażenie, że golf dla mnie, pomimo tego, że Tiger jest boski i. I nieźle kijem macha i grzmoci kijem niesamowicie I puścił właśnie piłkę w trybuny, gdzie jest 385 tysięcy ludzi obserwujących to, co on robi Dla mnie golf jest na pierwszym miejscu najnudniejszych sportów świata Tak, nie mam pojęcia Słucham? Dlaczego na pierwszym? Dlaczego na pierwszym? No bo dla mnie to jest sport taki, co... Dla mnie sport musi być, że się czek spoci, że, że, że ci, co oglądają, też się spocą na przykład, no bo piłka nożna, to wiadomo, że ci, co latają, na pewno się spocą i używają potem antypespiranty, żeby nie śmierdzić, ewentualnie się kąpią, a kibice, którzy siedzą, no też się emocjonują tym wszystkim i, i latają, wstają z trybun i o, o, i tak, tam tego, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Zatem Zatem mam wrażenie, moje osobiste zdanie, że numerem pierwszym najdudniejszych w sportach świata promuje golf. Dzisiaj mamy tak zwany top 10 najdolniejszych sportów świata, włączając w to sporty irlandzkie. Zatem oglądamy dalej Piątą, piąty dzień US Masters. Piękne, piękne, zielone, zielone golfowe pola w stanie Augusta, w stanie George Augusta nazywa się to miasto. Yy, I lamczycy mają w ogóle fioła też na punkcie golfa. Gdzie można, tam robią pole golfowe, nawet na klifach yy, moherowych widziałem ostatnio, mieliśmy pole golfowe założone takie mało, tam jest płaskich terenów, no ale zrobili sobie pole, żeby kijem pomachać i w ogóle i, i tak to wygląda. Drugie miejsce w najnudniejszych sportach świata yy, przydzieliłbym Wyścigom NASCAR, to jest, są wyścigi takich samochodów, co jeżdżą w kółko. Samochody wyglądają tak trochę topornie, bo są takie wielkie, amerykańskie. Amerykanie, wiadomo, lubią luksus, ale luksus się kojarzy z wielkością, że jeśli samochód jest duży, to znaczy musi być luksusowy. Ostatnio widzieliśmy nowego takiego jeepa tutaj na parkingu, to jest chyba Grand, Grand Cherokee albo jeszcze coś takiego. Jest to jeden z najbrzydszych samochodów, jakie widziałem ostatnio ale był ogromny, po prostu taki, taki klockowaty, jakby ktoś go nie wiem, z drewna zrobił i nie miał pilników do zakręglania rogów. I był taki po prostu... No jeden z brzydczych samochodów, jakie można było zrobić, ale oczywiście amerykański, oczywiście kwadratowy i oczywiście wielki, wielki, ogromny, znaczy się dla Amerykaninów tutaj luksusowy. Jestem ciekaw, jaki samochód nasz kochany Łukasz Witkosiu kupi, pewnie też ogromny jakiś, bo to on już jest Amerykanin i luksus lubi, tak, tak. Wiemy na przykład, jaki samochód kupił Biedron, nasz kolega, który jest z nami w podcaście niedawno wy, wy ten występował, tak, Biedron kupił Toyota Camry, e, amerykańską wersję, która jest lekko brzydsza od europejskiej wersji, inaczej chodzi mi o przód, że ma taki zabudowany, taki, taki masywny amerykański przód, żeby się ten dobrze zderzać, na przykład, tak to wygląda. Zatem e, wyścigi NASCAR, wyścigi NASCAR, eee... No jeżdżą tak samo tak w kółko jak w żużlu i zaraz zaraz Państwu przybliżę zaraz Państwu przybliżę taką krótką genezę wsików NASKAR ale powiem tylko tak że jeżdżą w kółko najlepiej to w Daytona 500 to jeżdżę wtedy 500 okrążeń w kółko i jest na trybunach bo trybuny są w tego toru który ma mnóstwo kilometrów czyli zazwyczaj z 2 albo 3 albo 4, to zależy w milach i w koło siedzą ludzie i jedzą przez cały wyścig frytki, hamburgery i popijają dietetyczną kolą bo w Stanach nie ma normalnej koli, tylko wszyscy piją dietetyczną bo chcą być bardzo taki szczupli, chcą być wysportowani, dlatego chodzą na wyścigi Daytona i sobie siedzą na tych wyścigach na przykład na Daytona 500. i przez te 500 okrążeń średnio jedzą 11 hamburgerów na wyścig w sumie nie wiadomo kto wygrywa, bo oni ciągle jeżdżą w kółko no ale jest tam jakaś taka klasyfikacja, który wygrywa w każdym razie ten co wygra staje zazwyczaj, wychodzi przez okno bo w tych samochodach nie ma drzwi od, od, odciąga taką siatkę i potem staje na dachu i macha takim pucharem to znaczy on wygrał, tak to mniej więcej wygląda no i te samochody tak jeżdżą w kółko i jeżdżą i, i a a kibice się emocjonują jedząc kolejne kolejne kolejne hamburgery popijając jak już wspomniałem dietetyczną kolą. Tak to wygląda. Dobrze, to tyle. Tiger Woods jest dwa under par na zawodach w mistrzostwach USA, USA Masters. Będziemy to śledzić dalej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Oj Maha Tiger z niezadowoleniem, tym kijem chyba nie jest zadowolony, coś nie trafił, ale no jest na, na pierwszym miejscu. To tyle. Rory Sabatini jest 4 plus par, czyli w, w, to tak mniej więcej wygląda, że w golfie, kto ma mniej uderzeń, ten jest lepszy, tak to wygląda. A w boksie jest odwrotnie, kto ma więcej, ten jest lepszy. Do boksu też dojdziemy. Jest na ósmym miejscu moich najdudniejszych sportów. Dziękuję.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 Mateusz żegluje bez czapki, tylko w daszku. Wydarzenie dnia 100 metrów. Mężczyzn. Już tylko powiem, że pobiegną. Colin, zakary Gatlin, Crawford, Obikuelu, Powell, Green, Thompson. Czy państwo czują już Power w tym biegu? To on też przemazał nam w ekranie. Proszę no, państwa, rewelacyjna jazda. Już dziubek w przodu przechodzą jak przycina.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 Nosa trzeci wojewodin obok, e, o 4.48 za korzeniowski jest. Muś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchaczek. mocno, Robert, właśnie Co się stało? Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem, no. Teraz już jest potworny upał. Ja jestem gotów, nie martwcie się. Dobrze, dobrze. Jezus, Jezus Maria, On no. Obdarza ich. Zgłupiałem, z już tak go usłyszałem. Właśnie tą pozytywną energią, pewien sposób To ja nie szkodzi będę cel. mówił nie patrząc na Saranowicza Osiągnął cel, bo zrobił wszystko na co go było stać i doszedł tak Jezus daleko jak Maria. trafił Akurat w tym miejscu, dokąd doszedł, była meta. O I medal. Słuchaj Bogus, ale nie ma wyjścia. Będę nakładał, ale jak on będzie szedł po mecie, to muszę powiedzieć, bo trzeba miejsce. filuterności Dobra. tutaj Robert sobie pozwolił na taki moment. Nie szkodzi, szatku. dawaj, będę A, na nim gadał. Ja myślę, że ludzie poważni potrafią się zawsze dogadać i dogadają się, bo to jest potrzebne dla polskiej lekkiej atletyki. Zgoda buduje, niezgoda zgoda rujnuje. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orów zatem krótka historia NASCARu mojego drugiego najnudniejszego sportu A skrót, NASCAR to w ogóle jest skrót, National Association for Stock Car Auto Racing czyli na, Narodowa Organizacja Wyścigów Samochodowych sery, Samochodów Seryjnych no na seryjne to one zbytnio nie wyglądają dokładnie moi słuchacze na pewno wiedzą jak wyglądają te seryjne samochody co się przez okno wchodzi ale m, króciutko, króciutko bo pod, e, czas leci podcastu mało Organizacja NASCAR rozpoczęła swoją działalność w południowej części Stanów Zjednoczonych. Teraz wyścigi NASCAR są drugim najpopularniejszym sportem w USA, wyprzedzając... wyprzedza... wyprzedza ten sport tylko futbol amerykański, o którym zaraz za chwilę powiem. Na całym świecie wyścigi NASCAR transmitowane są przez ponad 150 krajów. Na liście 20 najpopularniejszych imprez sportowych w USA wyścigi znajdują się aż na 17 pozycji. NASCAR ma 75 milionów zdeklarowanych fanów. Tak to wygląda a propos mediów. A historia, historia początki NASCARu. Pierwsze, w pierwszej dekadzie XX wieku miasto Daytona Beach na Florydzie było znane jako miejsce ustanawiania lądowych rekordów e, świata w prędkości. Plaże Daytony stały się mekką dla entuzjastów wyścigów. W latach 1935 ustanowiono tam 15 rekordów świata. Później kierowcy przenieśli się jednak na słone jezioro Bonneville. Rok później w Daytona właśnie tam zaczęto organizować wyścigi samochodowe. Kierowcy ścigali się na owalnym torze, co już wspomniałem, jeździli w kółko, gdzie jedną prostą stanowiła plaża, a drugą stanowała droga A1. Tak to wszystko wygląda. Czyli dawno, dawno temu to wszystko się zaczęło. Co jeszcze? Kierowcy wcześniej byli zazwyczaj wplątani w tak zwane room running, czyli nocne rozłożenie nie nielegalnego alkoholu. Kierowcy, kierowcy, znowu seplenie, jak w podcaście e, ostatnim, e, znowu kierowcy uciekali przed policją po klętych drogach. Tak to wyglądało. I potem to, to, to, to, to. No, nic, nic ciekawego w takim razie. Wiadomo, 38 hamburgerów na wyścig, jeśli to jest Daytona 500. Jeśli jest na przykład inny wycig, na przykład yy, Yellowstone 200, to wtedy jedzą tych hamburgerów proporcjonalnie mniej. Oczywiście diet coke, bo każdy chce mieć dobrą linię. To tyle, jedziemy dalej z podcastem. na własnej połowie, daleko do bramki Kroga. Tomasz Łapiński przed własnym polem karnym przerzuca na prawą stronę do Bajora. Bajor faulowany wyraźnie przez Daugarda. Rzut wolny dla Polaków, ale nadal daleko do pola karnego. Wycofanie piłki do Michalczuka. Michalczuk zaś nie podbił lekko piłkę do Cicicic, zostawił do Michalskiego. Michalski w pole karne, ale tam szybszy od Dębińskiego. Po raz kolejny kęcie żawą grający grający Dan Egen. Ile tam teraz musi być nie, zdenerwowania u polskich kibiców? Major z autu do końcowej linii wojska w Narodniku Polakarnego do Michalskiego po ziemi, coś rokował Majak w rękę któregoś... GOOOOOOOL! Jest! Jest! GOL! Jest! Sławomir Majak za ładnie tam się zachował! Kto strzelił tego gola? Nawet nie wiem! Wojtela albo Dębiński, cudowna akcja Polaków, Opuszczony głowy kibiców Danii, jest gol, Mój trener Smuda wpadł na boisko, 90 minuta spotkania, widzę przegrywa 2 do 3, kto strzelił tego gola, w tej chwili nieistotne, ale jest przylew w prawym słupku, stał nasz zawodnik przybliżyłem Państwu, drogim słuchaczom przed chwilą e, przybliżenie genezy wyścigów NASCAR, mam nadzieję, że było o wiele ciekawsze niż same wyścigi i czas na mój trzeci, najulubieńszy, najnudniejszy sport na świecie, czyli amerykański baseball. Tak, baseball to jest kolejny sport, w którym jest czas na przeczytanie gazet z całego tygodnia, zjedzenia kanapek z całego tygodnia, Wypicia 14 litrów diet coke i zjedzenia 14 hot dogów, które sprzedają e, zazwyczaj ciemni sprzedawacze. Ja byłem kiedyś na... Słucham? Z musztardą. Z musztardą tak. Może być z kieczukiem. Kieczuk, tak. Jak się różni amerykański od europejskiego? E, teoretycznie baseball amerykański od europejskiego nie różni się niczym, tylko że w amerykańskim gra więcej murzynów, ale można by porównać baseball e, bo ja mówię, jeszcze dojdziemy do amerykańskiego futbolu. Aha, to pewnie się pani pomyliła. Ale tak, baseball jest ogólnie jednym z nudniejszych meczy. Ja byłem kiedyś na meczu w Chicago na baseballu. Oj, oj, oj, oj, trafił, trafił. Pan się cieszył, cały czas oglądamy tego golfa. Pan podniósł ręce, znaczy się trafił do dziurki przy wszystkich, kłania się wszystkim, zaraz powiemy... Tak, laszczą mu wszyscy Oczywiście są wszyscy spoceni, bo tak mu kibicowali kościół się właśnie z Rory Sabatini jest plus 2 Czyli poprawił swój wynik I jest teraz nawet na pierwszym miejscu Bo Tiger Wood jest, Tiger Woods jest na, na, na plus 3 Czyli jest plus 3 plus par Rory Sabatini jest pierwszy A Redleaf Gusen też jest plus 3 Czyli tak samo jak Tiger Pan machał daszkiem, bo oni w tym golfie nie mają czapeczek, tylko mają takie czapeczki bez, bez, bez, na, na dziurkę, na głowę, żeby im słońce świeciło. Takie mają takie czapeczki ala daszki, tak, to, bo taka jest moda. A wracamy do naszego baseballu, czyli to jest jeden z najdumniejszych moich sportów, czyli yy, sport z numerem trójka i na tym w sporcie, jak już wspomniałem można przeczytać to, co się dzieje w gazetach przez cały tydzień zjeść kanapki i to mniej więcej wygląda tak, że na środku stoi jeden pan na takiej górce a, po, a z daleka stoi drugi pan i rzuca w niego piłką i tamten pan, co rzuca piłką Najlepiej rzuciłby tak, żeby ten pan, co odbija taką makij, taki bejsbolowy, bo ten sport jest teraz bardzo sławny w Polsce, prawie na każdym osiedlu chłopaki tacy ogoleni i, jak i trochę jak maczuga, taka Herkulesa, prawie na każdym polskim osiedlu teraz panowie trenują golf, y, bejsbola mają takie kije i na przykład chodzą sobie do dyskotek i sprawdzają wytrzymałość różnych mebli tymi kijami i po prostu ćwiczą. Ten sport jest jeden z bardziej popularniejszych w naszym kraju z tego co słyszałem, ale wróćmy do Ameryki i w Ameryce właśnie ten pan co rzuca piłkę jest z innej drużyny i ten pan co ma ten kij odbija on jest z drugiej drużyny a za tym panem co, co ma ten kij stoi pan tak klęczy w zasadzie w takiej masce Ma taką maskę drucianą Bo jak tamten się zamachnie tym kijem To żeby go nie uderzył I, i ma taką specjalną maskę i ochraniacz. I jeszcze ten co tym kijem uderza Ma taką czapkę plastikową Ale tylko na jedno ucho Nie wiem czy, czy pani wie nie. Dlaczego na jedno ucho No bo co zależy Jak kij ma w prawej ręce To dziurę na ucho ma w lewej bo jak on macha tym kijem, żeby się w tym kijem w to drugie ucho, jak się zamachnie, nie uderzył. Bo na pewno nie uderzy się kijem w to ucho, w, z której strony bije. Rozumiem Pani? No. Więc oni mają te czapki takie plastikowe z, z dziurą na jedno ucho, a drugie ucho mają takie zakryte, takie w takim ochr ochraniaczu. Proszę zwrócić uwagę. machasz kijem. No właśnie, to no tak, tak jest taki ochraniacz. I, i, i, i dwóch, je ten rzuca, ten odbija kijem, ale w koło na bazach stoją ludzie, tacy, oni bardzo są przemęczeni, bo oni stoją prawie cały mecz i czasami biegają, ale biegają tak raz na 10 minut, jak, ten, jak temu się uda tym kijem odbić tą piłkę. Ale to jest bardzo, bardzo rzadko, bo jemu ta piłka naprawdę bardzo rzadko się uda odbijać, bo ten, co rzuca, tak rzuca, żeby ten nie odbił. To jest właśnie cała esencja bejsbola. I, i czasami oni biegną, biegną w koło i potem się brudzą. Bo, bo on tą piłką tam rzuca, ten rzuca do tego, ten rzuca do tego, ten rzuca do tego, żeby ten co odbił tą piłkę yy, przebiegł szybciej niż ten co ją złapie. Proste, nie? No. Tak, no bo ten rzuca, ten rzuca i ten co rzuca musi obiec jak najwięcej bas, zanim ten co ją odbije, to tamten ją złapał. I, I potem w trybunie ta piłka leci i wszyscy na meczu mają takie rękawice do łapania piłek. Nieważne czy ta piłka w ogóle w trybuny kiedykolwiek pójdzie, ale każdy ma rękawice, każdy i że. No, no, że no, bo ta piłka może w trybunę polecieć, nie? I, I każdy myśli, że poleci do niego. I zawsze ma taką rękawicę do łapania piłki. No, tak to wygląda. Ale to się tak, że piłka poleci w trybunę to się dzieje raz na 48 meczy, tak mniej więcej, bo, bo to rzadko w ogóle ktoś trafia w tą piłkę i. I tak to tak to wygląda Dobrze, yy, przybliżę teraz moim drogim słuchaczom troszeczkę o baseballu, Kiedy co się wzięło i, i dlaczego w Ameryce I tyle, i tyle I jedziemy do sportu numer cztery Ale to się w tej chwili nie liczy Są zrezygnowani Tak, przeszkadzaj, przeszkadzaj Podbiegnij do tej piłki Tujscycy jeszcze atakują. Polacy cofnięci głęboko. Opatrzę, co się dzieje. Jeszcze akcja Duńczyków Z lewej strony. Nie ma tutaj żadnej akcji. Choć główkował Dałgard. Ręką chyba odbił któryś z Witewiaków, Ale jest! Przegrali! 3-2! Przegrali, proszę Państwa, ale jesteśmy w Mistrzów, 2-1 przed dwoma tygodniami w Łodzi. Polacy. Tu choć przegrywali, tu choć przegrywali 0 do 3, to jednak strzelili dwa gole i mimo że przegraliśmy tutaj, odrobiliśmy straty. Przepraszam, Suńczyku, nie przeszkadzaj, ja kończę transmisję. On teraz mnie uderzył, nie pozwala mi się cieszyć, więc na razie Jarku oddaję głos do Warszawy. sorry. fair play, lads. take it easy. Sony, sorry. Zielony Irland. To podcast, nie tylko dla Ormu. O, przepraszam bardzo, proszę uprzejmie. Zatem króciutko o baseballu, jak przed chwilą powiedziałem, czyli może coś o zasadach na razie, czyli boisko do baseballu, tak zwany baseball diamond jest w przybliżeniu wycinkiem koła o kącie rozwarcia 90 stopni. Kształt boiska przedstawiony jest na, na, na diagramie obok, przepraszam, to czytam z Wikipedii, proszę tu na, na, na diagramie obok sobie przy, zobaczyć, tak to wygląda. E, długość boku kwadratu, na którym jest rozpostarte boisko, a zarazem odległość pomiędzy poszczególnymi bazami wynosi 90 stóp, czyli 27,43 metra wierzchołek kwadratu będący zarazem wierzchołkiem kąta prostego, którego ramiona stanowią boczne granice boiska, tak zwane fall lines, stanowi czwartą część a tak zwaną bazę domową, czyli home plate eee, zasady ogólne szybciutko wam przeczytam z wikipedii, oczywiście Martin poleca wikipedię, ja też polecam wikipedię a jak? czyli w baseball grają dwie drużyny, z których każda na przemian spełnia rolę atakujący team at bat to się tak nazywa której zadaniem jest zdobycie punktów i przeszkadzającej w tym drużyny broniącej i przeszkadzając w tym drużyny broniącej, czyli fielding team field, od, od, od pola czyli tak, mamy drużynę uderzającą, mamy drużynę w polu i mamy rzucanie i mamy łapanie i mamy uderzanie piłki i zdobywanie baz, potem mamy Inning i punktacja i dodatkowy personel i sędziowi To są, to są e, takie headingi e, w Wikipedii. Może wam powiem coś o punktacji, bo podstawową jednostką meczu baseballowego jest inning. Każdy inning składa się z dwóch okresów e, pół-inningowych zawartych w top of the inning i bottom of the inning. W, e, każdy z okresów drużyny... Mm, w każdym z okresów drużyny grają na przemian, jako uderzenia, team at ball i w polu, jak już wspomniałem, fielding team. Pomiędzy każdym inningiem i pomiędzy każdym pół-inningiem dostępuje krótka pół przerwa, w która y, w tym przerwie pół-inning drużyny może ten, ten drużyny inning tak, Słuchajcie podcastu nie tylko dla orów. Serdecznie witamy po małym przybliżeniu zasad futbolu, yy, futbolu amerykańskiego I cóż mamy, na czwartym miejscu jest yy, futbol amerykański To jest bardzo dziwne, bo nazywa się futbol, a oni wcale nie grają tym futem, tylko grają ręką W zasadzie nawet tam mało kopią, bo jak kopią to tylko yy, tak do przodu mało kopią o, muszą sobie postawić piłkę na takim plastikowym małym podtrzymywaczu i to tak wygląda. Też byłem na meczu w futbolu, grała wtedy drużyna Chicago Bears chyba. Stadion bardzo, bardzo ładny, ale uważam, że wersja amerykańska futbolu, a w Europie to się nazywa rugby, jest o wiele, o wiele nudniejsza. Tam po prostu jeden biegnie z piłką, a wszyscy próbują, a wszyscy próbują zatrzymać tego, którzy mu próbują którzy mu próbują e, zabiec drogę. Tak to mniej więcej wygląda. Wrakby e, jest inaczej. Wragby są bardziej ciekawskie, bo e, biegną jakby taką tylarierą i wiadomo wragby się podaje piłkę zawsze do tyłu, a kopie się do przodu. Tak to wygląda. I wrakby jest jakby to gra zespołowa. I, i tak to wygląda. A w, w, w futbolu jest jeden taki pan, co biegnie, biegnie, biegnie i biegnie, se stoi gdzieś na końcu boiska, a jest drugi pan, który próbuje do niego piłkę rzucić tak bardzo, bardzo daleko. A reszta piłkarzy, futbolistów, próbuje przeszkodzić tym, którzy próbują tego pana, co ma do tamtego rzucić zgnieść. Ale no ja przecież mówię bardzo dokładnie wszystko jest, jest. No. Ja jestem emerytowanym tenisistą sportowym, byłem bardzo dobry kiedyś w klubie w Poznaniu i bardzo byłem dobry, ale niestety pewne społeczne wydarzenia uniemożliwiły mi karierę zawodową w tenisie. A byłem obiecującym tenisistą, tak, bardzo, bardzo. I też był... a st tenisa stołowego też było. Potem powiemy o sportach, który uporowałem. Zatem y, jeszcze ci panowie w, w futbolu, oni są tak ubrani w ta tak bardzo szeroko i mają takie kratki na głowach, nie wiem, czy oni są tacy niebezpieczni, czy co, ale mają ogromne kratki takie na głowach i kaski i mają w, tak w barach, mają bardzo szeroko. To się blokują. Bo co robią? Blokują się. Aha, blokują się. No ale wrakby też się blokują i oni grają w ogóle w t-shirtach. I jedyne jakie mają czy to na zęby. Takie się wkłada. A dlaczego mają w futbolu amerykańskim takie kaski i wszystko przecież co... Nie. Bo się boja, żeby się nie Aha, no bo w Stanach to jeszcze by ich do sądu podali, że jeden drugiego rysze, nie? Bo to w Stanach to przecież do sądu można i za wszystko. Jak nie jest napisane na pralce na przykład, że nie wolno prać kotów, no to potem idzie na przykład do sądu taki pan, bo wyprał kota, kot mu zdech i zgłosił pana, który produkował tą pralkę, że kod muzdech bo wsadził do pralki i go wyprał. I sąd mu przez narrację, oczywiście ma pan rację bo na pralce nie było napisane, że się kotów nie pierze. no wiadomo i tak to wygląda, y, dlatego z, y, czwartym moim najbardziej ulubionym, najgubszym sportem chociaż czasem się w nim coś dzieje ale oni tak zazwyczaj dużo krzyczą w, w, w futbolu amerykańskim i na końcu, na końcu Zawsze wrzucają na y, trenerach drużyny wygranej y, taki słoik z lodem na końcu i są z wodą, która się roztopiła z tym lodem, bo oni wszyscy piją takie nieco, tylko proszę, bo w, w tym wielkim słoiku mają zawsze napoje takie energetyzujące typu Red Bull, bo oni, oni, oni wszyscy są tacy wielcy i muszą mieć dużo siły i piją takie napoje. I na końcu, jak wygrają, to na trenera tego, co wygra, oni ten, ten słoik wielki z lodem i z wodą wylewają. I, i, i, i, I ten trener się zawsze wydaje zaskoczony, że on nie wiedział, że mu wylają. mnie. No, taka jest tradycja no, w, w Stanach. No. Bo potem pewnie ten lud by musieli, nie wiem, może... No nie wiem, no taka jest tradycja. Nie? I sędziowie to mają, aha, każdy, ma sędzia, każdy sędzia ma mikrofon i wszystko słychać, co sędzia tam mówi przez ten mikrofon. Nie tak jak w piłce nożnej, że że sędzia sobie pod nosem mówi, a dam mu rzutą kartkę, to nikt nie słyszy. A tam to wszystko wiadomo oczywiście, nie? No właśnie. I tam jeszcze w, w futbolu amerykańskim są ponumerowane te jardy, bo oni mają tak tam na przykład, że 25, 23, 24, 26 i 153 i 350. Tak ty, ta trawa jest tak pomalowana, tak, tak w takie linie i numery. A wrakby tego nie ma. W wrakby robią młyn i, i biegną do przodu, nie? Albo, a podają do tyłu, nie? Ciekawe, nie? Że tak do przodu to idzie tak, do tyłu, do przodu, do przodu. Irlandia nawet dobra jest taka na świecie, jest chyba trzecią albo czwartą drużyną. O by też może powiemy, ale będą Mistrzostwa Świata niedługo. Będą Mistrzostwa Świata chyba na, na jesień. Zatem mój czwarty, najulubniejszy, dziwny sport. Przesi po prostu nie są sobą. Nawet pozwolili sobie narzucić styl gry Szwedów. Jeśli Szwedzi bardzo dokładnie i spokojnie rozwiewają, Duńczycy. Duńczycy, przepraszam, wracają szybciej Szwedzi od, od kontrataków. Duńczycy. Duńczycy, przepraszam. Popatrzmy Muszę zobaczyć, na... jak Szwedzi rozwiewają. Jest ich trzech na własnej tak. połowie boiska. Przepraszam, Duńczycy. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły Szalone tempo, szalony świat Podcast nie tylko dla orłów Podejdź bliżej Serdecznie witamy ponownie I czas na piąty mój najlubieńszy sport Czyli Kriket Ja nie czytałem ani co czarów Nie No to są, to jest kriket To jest coś takiego podobnego jak Krykiet. Tak to jest coś takiego podobnego jak jakby baseball powiązane z, z... jakby to powiedzieć. No jest to jedno, w każdym razie jedna z głupszych gier i o dziwo nie, nie wywodzi się ze Stanów, tylko wywodzi się z Anglii i panowie takiej postury wielkiej zazwyczaj ustawiają takie takie, takie patyczki trzy pomiędzy tymi patyczkami trzema są takie dwa patyczki które łączą te trzy patyczki i przed te, tymi patyczkami stoi taki pan z taką siekierką i on broni tych patyczków on broni tych patyczków żeby ten co rzucał rzuca piłką i ta piłka musi się odbić o ziemię i uderzyć w te patyczki ale ty, przed tymi patyczkami stoi pan z tą, z tą siekierką i broni tych patyczków no, z takim taką siekierką drewnianą. Mhm. No i to tak wygląda. I ci panowie tak zawsze mają taki poważny wygląd i smarują sobie pod oczami krem, bo oni zazwyczaj grają na słońcu. I oni tak bardzo, bardzo poważnie wyglądają. I na obwodzie tego ich całego stadionu stoją tacy panowie, zazwyczaj też koło 30, i się opalają przez cały mecz. W zasadzie nic nie robią, bo ten pan tą piłką... E, po prostu rzadko trafia w te patyczki, a jak tra nie trafi w patyczki, a trafi ten pan z tą siekierką, to ta piłka zazwyczaj się odbija jakoś i ten pan y tą piłkę, co odbije, to musi złapać z tamtej drużyny, co na obwodzie stoi. No ale to też rzadko się to tak dzieje, więc to jest kolejny taki sport typu baseball amerykański, ale jeszcze chyba bardziej nudniejszy niż baseball. W zasadzie powinien, powinienem zamienić te miejsca z drugiego baseballu z piątym krikietem. Tak to wygląda. Słuchajcie, podcastu nie tylko dla orów. Serdecznie witam po małej. Szóstym najnudniejszym sportem jest gra w gumę. Tak, gra w gumę. Tak. Tak, gra w gumę. Moja siostra. Skakanie to nie to jest skakanie w gumę. Nie, to jest guma taka od majtek. No tak, i skoczy się między nią. Nie. Trzy, tak. I... Wiesz, ile razy mi za młodo majtki spadały? Moja siostra się dziwiła, dlaczego gra w gumę nie jest na Olimpiadzie. I to jest właśnie szósty najnudniejszy sport na świecie. Absolutnie. Gra w gumę. Nie zgadzam. On ukształca cię. Ukształca. No, tak. zapoznać się z, z innymi gumoskaczkowymi babeczkami? Nie, ja uważam, że gra w gumę... Nie, to jest sport, który miał być na olimpiadzie w 1982 roku, bo wtedy Misiora mówiła, że miał być. I ten, no... Ale chyba, w ogóle chyba nie wszedł do, do listy sportów, które miałyby być. No, no, może jakaś pani była na W każdym razie rozróżniałbym w grę w gumę trzy takie dyscypliny wewnętrzne. Łydeczki, kosteczki i kolanka. No. Tak, tak to było. I uważam, że ten... To jeszcze paszki były. Jeszcze paszki były, a to była wyższa szkoła jazdy. trzeba było tak, tan, tan, tan, tan, tan, tan. I ta noga szła tak wysoko, około paszek, pamiętam. Tak trzeba było rytmicznie w to grać. O, Tiger Woods wciąż jest na oglądamy tutaj na trzeciej pozycji cztery under par czyli pogorszył się jedną pozycję, ale wciąż jest na trzeciej pozycji bardzo możliwe, że pierwszy raz w historii United States Masters wygra Australijczyk, co by było bardzo dużym bardzo dużą niespodzianką, ale dobrze, wracajmy do gumy w każdym razie paszki to były, a jeszcze były główki może, co? tak wiązało się o głowę Szyjeczki, szyjki, no, no, a szyjki chyba było, no i te nogi się potem tak wyginały, bo ona biegła, biegła, biegła i tak tszum, tszum, tszum, tszum, tą nogę robiła, no. Można było rozszerzać. Można było, no, no, ale to był drugi nudny, to był szósty nudny sport, bo jedna skakała, a dwie tam se stały i nic nie robiły, nie? I tylko jej tam guma te na przykład łydki obciskała i potem miała żelaki No i teraz masz laki. Nie mam. Nie? Jeszcze. Aha, jeszcze. Dobrze. Szósty sport. Nie znajdziemy raczej w encyklopedii opisu tej, tego sportu, ale poszukamy, poszukamy, zobaczymy, czy gra w gumę będzie na przykład w Wikipedii. Niestety nie znajdujemy się w chwili nagrywania tego podcastu w zasięgu żadnej sieci internetowej, ale jak wrócimy, to sprawdzimy. Zapraszamy. Na śniadanie Łotwa, na obiad Holandia, na kolację Niemcy. Jak śpiewają czescy kibice, a u Słuchajcie podcastu, nie tylko dla orów. Mają 17-letniego 17 gracza z paroma dniami. 17-letniego gracza z paroma z dniami. Jest pełno 19-letniego, a nazywa się Runi. Serdecznie witamy ponownie i siódme miejsce ex dla dwóch dyscyplin, dla, dla boksu i dla podnoszenia ciężarów. Podnoszenie ciężarów dlatego na siódmym miejscu tutaj mieliśmy wiele tysięcy głosów i obliczyliśmy, że właśnie równo z boksem wyszło. Podnoszenie ciężarów dlatego, że jest fascynujące i jest to mniej więcej, mniej więcej sport taki mm, dziwny sport, no bo takie podnoszenie ciężarów to takie ciężary to człowiek każdego dnia podnosi, a że oni podnoszą trochę więcej. Nie rozumiem w każdym razie y, esencji tego sportu. Nie wiem, nie wiem. Może, pewnie to się gdzieś z Grecji wywiodło dawno temu, ale kiedyś to ci herosi to, to byli uwielbiani, a teraz jak idzie taki wielki gościu, to, to w ogóle nie wiadomo, czy on może chodzić, bo on jest taki wielki. Albo taka waga piórkowa na przykład w, y, w boksie, to taki idzie pan hucherko, to, to wygląda jakby był ten, anorektyk, nie? No, wiad mocniej zawieje i cegły niechcący wyjmie z kieszeni go zawieje na przykład. Boks dziwna taka dyscyplina sportu, bo dwóch się pierze po ryjach, a wszyscy się cieszą. I, i zakrwawieni są, nie widzą, bo mają marskość wątroby i kisz, kiszki im grają marsza, bo są tak obtłuczone, a ludzie się cieszą, że oni się tak czaskają, bo wiadomo, że poni, poniżej pasa nie wolno, bo... bo Tylko Andr Andrew Gołota poniżej pasa czaskał zresztą zaraz y, moi drodzy Państwo słuchacze posłuchają jak to Andrew Gołota walczył w Poznaniu kiedyś, tak tak? Zaraz posłuchamy dokładnie jak to wszystko jak to wszystko y, było. Tutaj znany tutaj mój kolega Państwu to wszystko, wszystko powie. Zatem na siódmym miejscu podnoszenie cenzarów egzekwo Była szansa na trzeciego gola. Norwegowi zdezorientowani, ale jeszcze sademy i sademy i Marcin Zegłakow, trzeciego gola. Polska, Norwegia. Polska 3, Norwegia 0. Jesteśmy w Jesteśmy w Korei. Polska zmieniała finałach Od tego Łukasza, który mówił, że jego się walczył z Łęcami. Od tego malutkiego słupcy słuchać podcastu nie tylko dla orów. Turniej w Augustie Masters wchodzi już w decydującą fazę. Oglądamy właśnie, e, oglądamy właśnie przodującego. Przedującego y, amerykańskiego golfistę i nie jest nim Tiger Woods. Aha, przypomniałem sobie, że ten turniej, który był w zeszłym roku i będzie w przyszłym roku, to jest Riders Cup. E, właśnie pokazują właśnie żonę tego przedującego y, amerykańskiego golfisty. Ma nazwisko Johnson, a żona ma na imię Kim, czyli on ma na, na pewno ma nazwisko też Johnson. I właśnie wymyśliliśmy, dziwiliśmy się, dlaczego oni mają tyle kiji. I zanim wrócimy do sportu numer chyba 8, najgłupszego na świecie, jaki, jaki pamiętam, kilka słów jeszcze o golfie, czyli, czyli oni mają tyle kij i w sumie jeden mają taki na odległość, na, na, na dalekość, z takim odważnikiem, żeby daleko tam dżuzgali tą, tą piłką i mają, jak wspomniałem, 12 innych kij do uderzenia właśnie z piasku, z wody, mają taki specjalny kij z rurką wydrążoną w środku, żeby mogli oddychać pod tą wodą, jak ta piłka wpadnie do jakiejś sadawki mają też kij do uderzenia z lasu i to mają parę kij, bo mają do kij do uderzenia z lasu z lasu liścia z tego, z lasu igla z tego mają, tak, do mieszanego. Mają też taki specjalny kij do mm, dżuzgania kibiców, jak piłka wpadnie w kibicu, żeby ich tam przepędzić. To jest też taki specjalny kij, tak, to jest taki specjalny kij z takimi nacięciami i... Teraz Tiger Woods będzie uderzał Momencik, jest bardzo blisko Posłuchajmy jak Tiger Woods uderza o, Znaczy nie trafił, ale było blisko Tiger Woods jest na trzecim miejscu Tiger Woods jest czarny Ma żonę białą I ma donoszenie białego człowieka Czyli marzenie murzyna Mieć białą żonę I białego pomocnika tak to wygląda, nie jestem żadnym rasistą tego tak to wygląda no, Tiger Woods spadł na piątą pozycję Pierwszy jest Zach Johnson Co miał żonę Kim Drugi jest Justin Rose Trzeci jest Redliff Gordon I czwarty jest ten Australijczyk Który miał wygrać, ale coś mu cienko idzie Zatem wiemy, że golfiarze Są lichimi sportowcami Bo nawet tego worka z kijami Nie mogą sami unieść Tylko nosi im jakiś inny gościu i czasami zamiast iść do dołka to oni jeżdżą takimi meleksami więc, więc naprawdę cienkiego zdrowia są, naprawdę nie mogą tych kij nosić, muszą jeździć tymi wózkami jak to, jak to wygląda aha, ten kij jest też jeden kij, taki jak piłka wpadnie do wody, jest taki kij z siatką że można było tą piłkę wyłowić bo oni dużo płacą za te piłki dobrze, wracamy do ósmego sportu w liście, mówisz, że tak beznadziejnie gadam nie? Wracamy do ósmego sportu ósmym sportem, w sumie powinienem to nawiązać przy, przy Naskarze, jest Formuła 1 ale odkąd Formuła 1, w Formule 1 jeździ nasz kochany Polak, no to powiem, że może nie jest taka nudna, ale ale mój kuzyn na przykład pojechał na Węgry i siedział, i siedział na trybunach, kupił bilet za 200 euro i przez 4 sekundy, co 3 minuty przejeżdżały samochody i, i tyle widział Formuły 1. No oprócz tego, że, że, że padało strasznie. No bo ono tak szybko jadą, nie tak? No i, i koniec. I to było tyle, nie? I samochody po paru kręczeniach się wykruszyły, bo padało, więc było wypadków. I z 18 samochodów ukończyło tylko 8 I było tylko wuu, w. W. bo było 8, to jeszcze jedno wuu. Tak szybko przejeżdżało, nie? Właśnie. I tak to wygląda. Zatem na ósmym miejscu można by powiedzieć, że jest Formuła 1, ale nie. Ale nie. I powiedziałbym, że na ósmym miejscu jest łyżwiarstwo figurowe które zaraz poczekaj, poczekaj, zaraz powiesz swoje trzy najbardziej ulubione, najmniej ulubione sporty. Czyli zaraz damy głos kobietom, zaraz damy głos kobietom. Jazda figurowa jest dla mnie e, dziwnym sportem. Może dla mężczyzn, no, chociaż moja mama, pozdrawiam tu moją mamę, e, zawsze lubiła oglądać łyżwy. No, to taki babski sport, ale dla mnie jest taki jakiś dziwaczny po prostu, to jakiś niesport no kurczę, no sport, ale nie sport po to dzisiaj w podcaście pod tytułem Sport to zdrowie omawiam moich 10 najmniej ulubieńszych i dziwacznych sportów eee, dobrze, czyli Grzegorz Filipowski to taka a propos mojego imienia, kiedyś grał, nie grał w golfa tylko jeździł na wyżwach, ale tak szło mu nie za bardzo takie było wyalienowany bardzo, bo się już samemu nie z babeczką, a z babeczką to zawsze jest fajnie bo można ją podnieść, można jej tam można ją podrzucić, można zobaczyć jakie ma slipki, bo oni tam one te slipki zawsze miały takie obcisłe i ten i, i o, Tigeru właśnie lutnął piłkę w kibiców i zaraz wejdzie w kibiców i będzie ich wyżynał kijem, właśnie szukają piłki bo piłka wpadła w kibiców i Tigerowi nie, widocznie nie idzie z trzeciego miejsca w, spadł na piąte i tak to właśnie wygląda. Zatem, aha, wracamy do... Aha, rękawiczki mają na jedną rękę, właśnie. No, żeby, żeby im się nie ślizgał ki właśnie. I, I potem chodzą, drugie, drugą rękę mają odmrożoną, na przykład, jak grają gdzieś w zimnych krajach Norwe Norwegian Open, albo na przykład, albo Alaska Open, na przykład, albo w Irlandii. O, właśnie ten... Żona Johnsona, Kim już mu prawie gratuluje, bo już wygrał. Bo już wygrał. Tak to wygląda. Cieszy się. A w nagrodę dostanie zieloną marynarkę. A to powiem wam potem na samym końcu, bo zacząłem od golfa i skończę na, go, na golfie. Tak to wygląda. Dziewiątym sportem, yy, aha, na ósmym było łyżwiastwo figurowe i oni, faceci, tam babeczką w te slipki zaglądali. I te babeczki były zawsze takie kościste, nie? Że nie miały cycuszków w ogóle. I, i to jest takie, nie wiem, no, nie, no, takie te cycuszki miały malutkie balet, ten balet. Dobrze, dziewiąty mój najkochańszy, najnieulubieńszy sport, powiedziałbym, że piłka wodna. Chociaż jak byłem ostatnio w Jugosławii, tak, w, przepraszam, w Chorwacji, to Chorwacja jest jedną z potęg w piłce wodnej, ale, jak to wielu słuchaczy mi mówiło, żebym tak nie mówił, ja powiem, znalazłem tą dyscyplinę bardzo dziwnie. I na przykład byliśmy w Chorwacji, to była miejscowość, Ołud na... Nie, jest dalej na piątym miejscu. Rory Sabatini jest na, na piątym, Ridley Gusman jest na trzecim, Julian Rose jest na drugim i Zach Johnson jest na pierwszym. Dalej oglądamy US Masters w golfie. I Jim Furyk to tak brzmi trochę polsko, może to nazwisko jest na miejscu szesnastym. No ten zobacz, plus osiem, czyli plus dołków. Ma, trafił źle osiem razy, a ten. A Vijay Singh to też jest taki bardzo dobry kiedyś, kiedyś go gol golfiarz, golfista. Tak. Pytania i numery telefonów. Widzą Państwo u dołu ekranu? Widzą Państwo? A może już było. W takim razie, a tak. Ja mam takiego wspaniałego podpojadacza Ryszard Łabeć, i On czasami głośno krzyczy. Szkoda, że Państwo tego nie słyszą, ale to jest moja prywatna sprawa. To tyle. Podcast 76, sportowy. Podcast urodził się z, z braku, może nie inaczej powiem. Podcast urodził się z, z powodu nadmiernej ilości wolnego czasu. Mam nadzieję, że słuchacze się nie nudzili. I, I na koniec zapraszam na ankietę. Na stronie jest nowa ankieta, proszę sobie zobaczyć, o ulubionych sportach. I dziękuję za ankietę, która była ostatnia na stronie, czyli jak Orły powinny ćwierkać. W następnym podcaście będzie rozwiązanie następnej ankiety. Przybliżę Wam, jak to wszystko wyglądało, jak roz, roz, no, jak się głosy roz tego, roz tego wewały. Zatem zapraszam na podcast 77 i zapraszam do głosowania w ankiecie na stronie www.nie Dziękuję.